Ok, czyli... Destroy the kukła, nie wiem. No, lalkę tak, zrobili, no. No, no, rozumiem. To I to... To też tam jest opisane, czy to ty gdzieś indziej czytałeś o tym? To w tym właśnie, tym. I to jest miesięczna gazeta, czy tygodniowa, czy... To jest takie pora, jesień, zima na przykład. Aha, okej. Okay. kwartalnik znaczy chyba, kłoczel. Okej. Okay. Ale jest www, y, nigdy wie, napiszę ci. Okej, okay, dobra. I mogę tam też te artykuły przeczytać, te stare? Mi się wydaje. Y, na pewno tam jest wiadomość o tej, bo księga. Mhm. Mm to chyba mogliby Ci przysłać, ja myślę, jakby, jakbyś poprosiła jej. A w Lublinie napiszę Ci, to jest takie stowarzyszenie HOMO Faber. Mm -hmm. Też mają stronę NBO. Okej. Okay. ośrodek Brama Grodzka DHNM to jest bardzo dobre. Mhm, mm okej. Okay. Jeszcze taka książka z kolei o tym, dlaczego właściwie taki y, antysemityzm jest w Polsce, to ja uważam, że na ile... oczywiście książki Gronta są bardzo dobre. Jeszcze taka książka po angielsku, badaczka amerykańska polskiego pochodzenia, Michlik, Michlik, Michlik, i to nazywa Poland's Threatening Other. Okej. Okay. The image of the Jew from 1880 to the present. Możesz jest mi ten... Obraz, obraz Żyda jako tego zagrażającego innego, ten inny zagrażający. Okay. Mógłbyś mi proszę ten ten, bo to źle widać przez kamery, jest bardzo taki niewyraźny obraz. Raz. Joanna Dehata Milchblik. Słuchaj, bo ty też w tą pracę jako socjologia czy no, jako socjologia socjologia? tak, tak no oczywiście Zygmunta Baumana moderny język Holokost wiesz, kogo też to składa to jest bardzo dobra Okej, okay. dobra, dzięki. Okej. Okay. O czym ja się tak trochę zastanawiałam, właśnie jak teraz mieliśmy tą przerwę, tak się zastanawiałam nad tym, czy właśnie, poczekaj, zapisałam sobie pytanie tutaj, um, czy te uprzedzenia według Żydom, no nie, bo mówi, że politycy mają uprzedzenia przede wszystkim, nie? Ja się zastanawiałam, czy to ma, czy to jest, czy to jest religijne, czy to jest um, nacjonalne. Skąd, skąd to się bierze? Jaki to ma. Ja nie wiem, jakoś mi trudno to jest ocenić. Możesz mi coś, może na ten temat to, to, to powiedzieć? Ja czy to jest religijne, czy, czy nacjonalne? nacjonalne? No te uprzedzenia, skąd, skąd one się jak to powiedzieć? Nie wiem jakie to słowo jest po polsku. Po prostu co jest źródłem tego? Może w ten sposób? No to jest wielkie pytanie. Świętej Gęskągę. <laughs> No, wydaje mi się, że właśnie to jest problem w Polsce, że religia połączyła się z nacjonalizmem. Że chyba od czasu XIX wieku, gdyśmy rozmawiali, że Polska nie istniała i wtedy Kościół był jedyną instytucją polską, narodową i powstał wielki nacjonalizm. Kościół, czyli katolicyzm zaczął, zaczął znaczyć tożsamość narodowa. Mm -hmm. Identyfikacja polska to znaczyło katolik. Polak równa się katolik. To się zaczęło w XIX wieku, a nawet być może XVII wiek, Barok, bo XVI wiek na przykład to Lublin był nie Lublin cała Polska, były niesamowicie różnorodne, byli Żydzi prawosławi protestanci, na przykład Lublin był wielkim ośrodkiem protestantyzmu, to nie jest w ogóle znane, a u nas byli luteranie, kalwiniści, bracia polscy, bardzo radykalny, nawet protestantyzm, radykalny społecznie, antyfeudalny i tak A w XVII wieku to się skończyło, kontrreformacja, gegen mhm. i wielka wielka represja. Na przykład ci bracia polscy zostali wyrzuceni z Polski. Banicja. The, the Polish brethren were, were exiled from Poland. Were banished from Poland. Wtedy się zaczęło to katolicyzm równa się polskość. No i to jest bardzo niebezpieczne, bo yy, Kościół stał się tą instytucją ultranacjonalistyczną. Tak jest do dziś. Polacy się identyfikują właśnie jako, jako katolicy. 99% jak mówią. To jest ciągle tak, na pewno to jest mit, ja nie wierzę, że to jest 99%, ale ciągle to jest tak powtarzane. Znowu za komunizmu ten, ten związek yy, ołtarz, jak my mówimy ołtarz i polskość. tak Znowu jedyna alternatywna instytucja wobec komunizmu była hmm, był kościół. I tak się utrwaliło. I, I ja mam taką teorię, że ta transformacja, transition, transformacja ustrojowa po roku 1989, że to było od fałszywego komunizmu, bo to nie był prawdziwy komunizm, to, to był taki real socjalizmu, tak, mm. tak, takie nie demokracja, nie komunizm, ale nazywało się socjalizm. Także taki szajm komunizmu zamienił się w szajm y, chrystentum. No bo przecież chrześcijaństwo też ma postulaty y, sprawiedliwości społecznej, miłości bliźniego, pomocy innym. Mm. A w Polsce to, to, to się zamieniło właśnie od komunizmu do fundamentalizmu właściwie w Polsce jest fundamentalizm trzeba powiedzieć i stąd to, tym bym widział źródła yy, źródła yy, no tych uprzedzeń, tak jak ty mm. mówisz, bo pytasz o źródła. Mm. Także ja uważam, że, że to nie można powiedzieć, że religia jest temu winna, bo to nawet nie jest religia, to, to jest jakaś fałszywa religia. To jest bardziej nacjonalizm niż, czyli, czyli ze, Źródła są, y, katolicyzm równa się nacjonalizm, tego zrównania, y, mm -hmm. y, właśnie polskość, katolicy wszyscy inni, feministki, geje, anarkiści, y, Żydzi, to są ci inni, ci, mm -hmm. ci obni. Mm -hmm. Co jeszcze bardzo interesujące jest, co powiedziałeś, że... Y, to zło, no nieco powiedziałeś, że to jest Tojfy, że zło się porównuje z Żydami. To, tak. jest, to jest też bardzo interesujące dla mnie. Um, nie wiem, jakie pytanie na ten temat mam postawić, bo to pierwszy raz od Ciebie to w ogóle słyszę, ale interesujące, skąd to się bierze, że coś, że zło, że żyd, żydostwo to jest zło, no nie? Równa się zło. To jest dla mnie bardzo dziwne. Um, masz na ten temat jakiś, jakiś pomysł albo... To jest ten stosunek do inności właśnie, że yy, tak jak yy, te narody współistniały, koegzystowały, na przykład w Lublinie i Żydzi Polacy, Ukraińcy, Rosjanie i nawet Szkoci, yy, Niemcy, mieszkanie, yy, Niemcy, burżła, taki Bürgertum był niemiecki w Lublinie. Yy, te narody współistniały, ale pod, pod wpływem właśnie tego zacieśniania tożsamości narodowej od XVII wieku, mi się wydaje. Od XVII wieku powstała taka nienawiść do tej, do tej inności i właśnie utożsamianie wszelkiego zła z Żydami. To teraz właśnie widać w tych atakach na Michnika. Jednocześnie te ataki na wykłady też był atak na wykład feministki na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Magdaleny Środy. Mhm. Także, no, te ataki są okropne i, i niewyobrażalne, ale jednak takie ataki są. I, i jak teraz y, piszemy jakieś petycje, czy listy otwarte, bo jest taka sprawa, to jest bardzo skomplikowane. Nie, nie wiem, od czego zacząć, ale chciałbym ci opowiedzieć, bo, bo właśnie to też wskazuje na to udostrzamianie z Żydami. To trochę skomplikowane, ale powiem, taka historia. Za komunizmu, tego fałszywego komunizmu, były takie opozycyjne teatry, teatr alternatywne, to się nazywał mm -hmm. w Polsce. Taki właśnie Spirit of 60 age, taki można powiedzieć.. Coś był z tego, tej kontestacji lat... lat sześćdziesiątego roku, jak na u was w Niemczech, we Francji, czy w Hiszpanii nie, ale we Włoszech to, to w Polsce był taki teatr, były teatry studenckie, to... były studenckie teatry opozycyjne alternatywne i lifestyle, taki anarchistyczne trochę i one były nienawidzone przez rząd jeden z tych teatrów nawet był wyrzucony właśnie znalazł schronienie w Niemczech w Brejmen mm -hmm. znaleźli schronienie i to się nazywał Teatr ósmego dnia oni pochodzili z Poznania, poze. i po 89 wrócili do Poznania i robią następne przedstawienia na przykład o uchodźcach bardzo dobre przedstawienia i teraz y, dyrektorka tego teatru, która zawsze była taka y, bardzo buntownicza, rebeliantka, jej y, ona portret Ulrike Meinhof ma u siebie na mhm. naczelnym miejscu i ta Ewa Wójciak y, napisała na Facebooku, na swoim prywatnym y, y, y, koncie Facebooku, jak wybrali nowego papieża z Argentyny, Franciszek Franciscus, napisała, no i wybrali chuja, Rozumiesz? To wulgarne. Rozumiesz to słowo? Szpan. No, rozumiem. No, no? Czyli uh, Ein Span, Wurde. Uh, gewählt Wybrany. Albo nand Te mhm. Mytełkunta. Mytełkunta. Uh -huh. okay. Ona tak napisała. I, i od razu e, Facebook zamknął, jej dziennikarze to wyciągnęli z Polski i politycy. To, to właśnie potwierdza to, to, że ten establishment jest taki konserwatywny. Czyli ten teatr w ogóle był tak źle odczytywany przez tych polityków i dziennikarzy. Zawsze były właśnie wobec niego e, przez prze... te z bo y, Gazeta Wyborcza Adam Michnik znali ich jeszcze z dawnych czasów oni zapraszali lesbijki i gejów oni robili dużo dla wyrzucanych lokatorów, więc mm -hmm. evictions against mm -hmm. evictions against y, capitalism. Mm -hmm. także ten teatr uciele... znowu takie ucieleśnienie całego zła Dziennie Każdej politycy w Poznaniu wyciągnęli tę, tę wypowiedź prywatną na Facebooku i oskarżyli tę Ewę do prokuratury i grozi jej uczata pracy, represje ze strony prezydenta Poznania. I, i myśmy napisali razem petycję w obronie jej i dwustu ludzi podpisało, Różni artyści, działacze, aktywisty, ten aktywisty, I, i, i kiedy przeczytasz te wszystkie podpisy, te, nie podpisy, komentarze, wiesz, nie wiem jak to się nazywa, internet, komentarze mhm. w gazetach, no to jest wszystko, że, że ta Ewa jest, to jest na pewno żydowska, że, że to Żydzi podpisali, Mośki, tak, tak się mówi, to jest znowu takie wulgarne wobec Żydów. To, to jest nazwa, tabu, tak, tabu, mm -hmm. no i Mośki. Mośki. I, że to wszystkie... I każdy zadaje pytanie, nawet mi zadawała koleżanka, która teraz mieszka w Japonii, Polka, ale taka ultraprawicowa. A co by było, gdybyśmy my nazwali Adama Michnika kujem? Mm -hmm. Czyli... Oni uważają, ta krajna prawica uważa, że Adam Michnik to jest taki papież, yy, postępowców w Polsce i, i naprawdę chcieli go nazwać yy, i, i Jak, jak gdyby wiesz, widzą te, wszyscy, te 200 osób, które broni tej kobiety, broni tej Ewy, to dla nich są automatycznie życi. Mm -hmm. To, co złe, to są życi odpowiedział. Mm. Także te komentarze, jakbyś sobie weszła, bo yy, wiem, że w Niemczech też są takie komentarze, nie wiem, Die Deutsche Zeitung, i tak dalej, są zawsze tak komentarze. Mm -hmm. Tak, tak. To w Polsce to jest takie szambo typu przedek. Zawsze jest coś przeciwko Żydom, zawsze jest coś przeciwko lesbijkom i gejom, mm -hmm. przeciwko anarchistom. No. Także znowu ta obrona, no bo my ją bronimy, tę Ewę, żeby nie straciła nie, nie pracy, to znowu to było wzięte, że Żydzi bronią mm -hmm. tej, tej aktorki, mm -hmm. tego teatru. Rozumiem. Z drugiej strony na przykład, co dla mnie w tym, w tym sensie znowu tak za bardzo nie pasuje. Ja Ci wysłałam te takie dwa obrazki, no nie? Z tym i ta, ta figurka z tą monetą. W Polsce się spodobała, jak byliśmy w tamtym roku, w Polsce się spotkałam z tym, że te, że te obrazki, figurki zależy, że to można było wszędzie kupić. Przede wszystkim to chyba było przede wszystkim w Warszawie i w Krakowie to można było kupić, ale chyba nawet więcej w Warszawie, jak się nie mylę, to właśnie to przynosi szczęście, to, to było mi tylko powiedziane. Ale jak to jak to w sumie pasuje, bo z naszego punktu widzenia to było antisemityczny symbol ale z punktu widzenia z, z tych ludzi, z którymi rozmawialiśmy w Polsce i między innymi to była też pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą rozmawialiśmy rozmawialiśmy z, um, z takim, ja nie wiem, Michał Bilewicz Bilewicz się zajmuje uprzedzeniami. No tak? właśnie, z nim też rozmawialiśmy, on to samo potwierdził, nie? Profesor może na tak, to chyba jak ta, no właśnie to była, no to była ona, Która robiła te tą uprzedzenia w z mm. o Mhm. Oczywisteczka znasz to. Nie, nie znam tego. A w tym kościele, nasz... prawda? Co? W tym kościele? Tak, tak. Mm. O ten no, obraz, o tym rytuał. to Okay. to było, to chodzi o ten a, obraz co pokazuje ten rytual, te rytualne morderstwo niby? o to a, chodzi? A, a, a. Aha, tak, okay. no to wiem No to no właśnie. To od razu dopowiem, że często ten przeciw wobec antysemityzmu jest oczywiście dokonywany przez młodych ludzi przez anarchistów i także przez artystów i artystów muszę mhm. powiedzieć właśnie film przeciwko temu malowidłu o mord rytualny, tak zwany mord rytualny i o tej pracy profesor Joanny Tokarskiej-Bachy to ten, ten, te badania zostały pokazane na filmie Artur Zijewicz on jest bardzo dobrym artystą związany z krytyką polityczną krytyka polityczna to jest taki ruch społeczny lewicowy w Polsce i on robi taką sztukę bardzo zaangażowaną politycznie już ci pisze i, i o Holokauście. Bardzo dobry artysta, Artur Szkijewski. Mm -hmm. I on zrobił film o tych kościele w tej katedrze w Sandomierzu, ten obraz, te badania profesor Tokarskiej w To możesz też coś znaleźć, mm -hmm. dużo znaleźć, bo on był na Biennale w Berlinie niedawno. Mm -hmm. Także na pewno po niemiecku też o nim pisali. On robi taką właśnie sztukę, można powiedzieć przeciwko tym yy, uprzedzeniom. Mm -hmm. I, yy, I to jest bardzo dobra szuka. Mm -hmm. Ale powracając właśnie do tego motywu, Ta. Um, jak to pasuje? To, bo coś o tych figurkach mi się przypomina, że któryś z artystów, ja nie wiem czy on, nie zrobił yy, o tym w tym filmie. mi się wydaje, że w tym filmie Artura Rzmijewskiego o Santomierzu jest o tej figurce. Mm -hmm. Bo to jest jakiś skomplikowany rytuał dla mnie też halucynacyjny. Jak ta figurka działa? O, mm -hmm. Tak moja fryzbierka ma taką figurkę, bo tak uważa, że, że to jej przyniesie szczęście materialne. Mm -hmm. i że, ale w tym filmie coś było, że ta figurka musi być odwrócona. No nie to nie to by... jest jakieś takie działanie magiczne. Właśnie związane z tą, z tymi wyobrażeniami, z i w tak? No. I y, dla, no, dla, mnie, y, no, to oczywiście jest takie niesamowicie ultratradycyjne wyobrażenie. Na przykład nic nie mówi o Żydówka, którzy żyli w Polsce na przykład w Lublinie, przez to nie tylko byli ortodoksi, nie tylko hasydzi, ale to byli też socjaliści często, syjoniści, to były feministki, to byli pisarze, to, to byli poeci, to byli geje, to były lesbijki, a nie tylko ta postać świąt, takie jak świątki polskie, tak? Takie strasznie tradycyjne i... Yy, takie jak najbardziej no dla mnie, dla mnie ta figurka jest przedziwna bo na przykład ten teatr yy, Brama Grodzka, co Ci mówiłem też Ci napisałam, Ośrodek Brama Grodzka wydał taką książkę Czułysz Lublin wyobraź sobie, że to socjolożka z Meksyku napisała świetną książkę o Lublinie Żydowskim. i tutaj jest y, taka tabelka, jak bardzo zróżnicowany był Lubin żydowski. Właśnie nie byli tylko tradycyjni Żydzi, ale było mnóstwo partii wszelaktych, różnych, bardzo różnych, lewicowych, prawicowych. Także to życie żydowskie było jak najbardziej zróżnicowane. I był... Tutaj ona robi tabelkę. Socjalizm, friomizm, tradycjonalizm, polski, bund. Mm -hmm. Mm -hmm. partia socjalistyczna, partia robotnicza, bunt, bunt mm -hmm. przykład. Bo to była bardzo ważna partia w Lublinie, na jej czele stała kobieta, Bela Szapira. Mm -hmm. Ja znalazłem trochę, o, dzięki temu Robertowi Kuwałkowi, co ci mówiłem, temu historykowi, to bardzo ciekawa postać, taka przed wojną, wojenny okres miała w ale już wcześniej była wielokrotnie więziona, była obrończynią kobiet, biednych robotników w Lublinie walczyła o polepszenie warunków pracy, warunków życia bo to to wyobrażenie, że Żydzi są bogaci mm. a w Lublinie to była cała dzielnica biedoty żydowskiej Żydzi było bardzo dużo większość biednych Żydówek i Żydów i właśnie to jest pokazane tu w tej książce i o tych biednych polepszenie warunków yy, walczyła ta Bela Szapira. także myśmy robili taki festiwal w Lublinie, TransEuropa i yy, mieliśmy wykład o yy, Żydówkach pochodzących z Lubelszczyzny, to jest właśnie Bela Szapira i Honda Luksemburg oczywiście pochodziła z Lubelszczyzny, Zamościa. Także ta figurka nawet prezentuje taki, takie wyobrażenie polskie na temat Żydów i chyba na temat tego bogactwa. I muszę powiedzieć, że teraz jest z kolei wyobrażenie takie na temat bogactwa lesbijek i gejów. Mhm. Tak, uważałem i jesteśmy za tak niezwykle bogaty, ponieważ mamy związki z Unią Europejską. Nie mamy dzieci, nie możemy mieć dzieci według polskiej, mm -hmm. polskiego prawa, także uważają ludzie, że, że, że, że jesteśmy bogaci. I mój partner robił wystawę Art e F.E.B.T. w Muzeum Narodowym i wtedy do muzeum przyszedł taki list anonim niech geje robią tę wystawę w swoich pałacach, mm -hmm. także też jest takie wyobrażenie, że geje żyją w pałacach. To jest podobne, no właśnie jakieś mechanizmy tych socjologicznych, tych uprzedzeń są, są podobne. Takie podobne te... jak to się... percepcje. Te czy jak to się nazywa, Vorstellungen. Mhm. No, no. Vorurzeile też. O, Vorurzeile, no. tak. To jest bardzo interesujące. Tego to nie słyszałam jeszcze do tej pory. Ale faktycznie, no. Mm. No dobra, masz, wiesz, ile Żydów teraz mniej więcej w Polsce mieszka? Bo właśnie są liczby są bardzo równe. Niby tak 5 tysięcy to jest ta najmniejsza liczba która zare, zarejestrowanych, oficjalnych Żydów, ale mówi się też, że jest już taka czarna liczba, której nie, nie zna się tak naprawdę. Okay. No to też jest takie właśnie no, jakieś myślenie magiczne, mitologiczne że bardzo dużo. A, a przecież no, została garstka po holokauście i później 1968 rok właśnie mm. profesor Bauman i inni byli wyrzuceni. I, y, z Lublina na przykład taka postać transgender, y, naukowczyni, pisarka, która została wyrzucona, Żydówka. Wiele osób z mojego uniwersytetu, z Akademii Medycznej w Lublinie zostało usuniętych i wyrzuconych z Polski. Właśnie w roku 1960. Mm -hmm. Mogę ci dać kontakt, bo jesteś na Facebooku, tak? Jest nie, no. niestety nie. Nie? Nie mam mnie tam. Bo moja koleżanka działa w takiej gminie postępowej. Żydowskiej w Warszawie. Jest taką aktywistką żydowską i feministyczną. Geta Szymbowska. Mm -hmm. Mogę ci podać do niej namiar tylko, że facebookowy, ale to przydałby ci się. To znaczy ja do facebooka wejdę, tylko, że ja prywatnie tam nie mam konta, ale to się dostanę przez innych, to, to może nie ma to problemu. Napisać, no. Y, wiadomo. No. Nawet z e-maila. No tu, jeżeli masz, to tak bardzo chętnie. się na mnie, to się na mnie, bo my jesteśmy przyjaciółmi, razemśmy właśnie o tej kwestii gościnności, bo jeszcze bym to y, tak traktował, te wszystkie problemy, że że Polska kiedyś, na przykład XVI wiek, była taka gościnna, gaz mm -hmm. teraz to się skończyło. Polska jest niestety bardzo zamknięta na mniejszości, również na uchodźców. Uchodźcy, uchodźczynie mają wielkie trudności mm -hmm. w Polsce. Zresztą cała Unia Europejska jest zamknięta tak. niestety. Tak, Festum Mm. To jest straszna. No dobrze, Tomek, to dziękuję Ci ślicznie za te mnóstwo odpowiedzi, które mi dałeś. Naprawdę mi to dużo, dużo pomoże. To jest jedno z tych wywiadów, które przynajmniej jest bardzo wydatne, bo te, co przedtem prowadziłam, były bardzo skąpe. No nic, ale um, dziękuję to Ci ja za czas. Napiszę kontakt do, do, do, do tej koleżanki Żydówki w Warszawie mm -hmm. i do koleżanki która zajmuje się z kolei pamięcią o, o Żydówkach, Żydach w Lublinie. Mm -hmm. okay. To będzie Dota Wsłorska, to, to, to jest w Warszawie, a Ola Gulińska w Lublinie. Okej, okay, dobrze. To jakbyś mi jeszcze dał kontakt, to by było fantastycznie. Jeszcze jest taka, jeszcze ci powiem na końcu, taka z perspektywy trochę socjologicznej, a trochę psychoanalitycznej. Jest taka książka... Y Francuza, który żył długo w Polsce i też o, o tych problemach pisał. Nie pamiętam tytułu książki, ale on tak nazywa. To wyszło po polsku i po francusku. Mm -hmm. On pisze tak o tych kwestiach żałoby, bo jest jeszcze taka profesor w Warszawie, bardzo ciekawa, Maria Janion. Ona uważa. Mm -hmm że nigdy w Polsce nie została przeprowadzona żałoba po, po Żydach, po Holokauście. Całe mm -hmm. żałoba, wiesz? Mm -hmm. I ten żał i potem rozwija tę teorię, że w Polsce nie było żałoby. Aha. Tak, okay. to jest ciekawe. No to też już By... słyszałam właśnie. Tak. Nie, to w, Właśnie to w gazecie jeszcze czytałam, w jakimś wywiadzie. Czekaj, co to było? No to jakiś czas już temu czytałam właśnie, że w Polsce tej żałoby nie było. Tak. Mhm, okej, okay. no dobra. No to Ci dziękuję jeszcze raz, już to bardzo późno. No, a w jakim tym mieście jesteś? W Bielefeld? Nie, ja jestem w Marburgu. A Marburg? Mhm. To no daleko jest z Berlina, daleko? Mhm, daleko, to jest pociągiem z Berlina tutaj, to gdzieś trwa, niech pomyślę, 4 do 5 godzin daleko daleko ja jestem tak bardziej w środku Niemiec no praktycznie w centrum nie nie nie nie nie nie. ja jestem tutaj no ja jestem tutaj w zachodniej części no no właśnie no dobra to Seminarium, tak? Następna sem ta ta taka seminararbeit. Seminar to jest tak zwany, to się nazywa Lehrforschungsprojekt.